A, a Maciej będzie dzisiaj? No ma. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co jest? Co jest? jest? Jezu Aj! O, o, O, Jezu. o, Jezu. o Jezu. Aj! Aj! Jakie straszne! Jeszcze ten idiota zaparkował tą mydelnicą tutaj, że nie mogłem się dostać do środka. Macie, spokojnie! Skąd te psy się wzięły? To spokojnie, to jest pies sąsiada. Jakie spokojnie! Popatrz na mnie, nowy garnitur, spodnie pogryzione, jak ja wyglądam? Cztery dni tu do ciebie jechałem, dziewiętnastego z domu wyszedłem I jeszcze teraz te wilki mnie tutaj, a zresztą...